Hojność dziennikarze, a nawet niektórzy posłowie, starają się patrzeć na ręce urzędnikom szastającym pieniędzmi z budżetu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że poza budżetem istnieje jeszcze budżet ZUS większy od budżetu i IRP. Budżety samorządów, budżety rozmaitych agencji rządowych i nierządowych, a ostatnio doszły jeszcze najłatwiejsze do rozkradzenia pieniądze z Unii Europejskiej. Dlatego zresztą oni tak parli do Unii a zwykli ludzie wykazują więcej wstrzemięźliwości." tam to się kradnie. Właśnie napisałem w dzienniku polskim taki tekścik 23 944 117,68 złotych. Pewien bystry młody człowiek zrobił karierę w upa po czym chciał nas chyba sprzedać PiSowi i w każdym razie z nadania PiSu został ważną szychą w polskiej organizacji turystycznej. Myślałem, szkoda chłopaka. Zwichnął sobie karierę i na otarcie łez dostał marną synę kurkę. A tu czytam, że po to Trzymał tyle pieniędzy, ile jest w tytule z Brukseli oczywiście na reklamowanie Polski Wschodniej. Dobry Boże, już widzę tych facetów spotu dzwoniących do redaktoreczek pism lokalnych, słuchaj wpadnij do mnie wieczorem na wino i śpiew, aha, mam dla ciebie zleconko napisz mi taki artykulik, nieważne co, byle o Polsce wschodniej i dostaniesz ekstra 500 zł, czy tak zdołają choćby im się pod czuł przerobić 23 944 117,68 zł? Do października 2012, mało czasu, mało czasu, będą musieli angażować masę modelek i znanych aktorek, do reklamowania żubra i jenota, ale co z równymi szansami, i, mu unii podpadła Polska Zachodnia, właśnie, przecież namawianie turystów by zwiedzali jedną część kraju to to samo. Co namawianie ich, by nie zwiedzali innych? Tak nawiasem, ten młody człowiek już nie jest w podcie, tylko na innym ważnym stanowisku z którego zaraz chyba wyleci, ale podejrzewam, że za jego kadencji w podcie też były słodkie konfitury.